Zmiany. I'm Dzień, nowa droga, temat znany Nic nie jest po staremu, w tym jestem obecnany, całe moje życie do góry Nogami, bo przewracał jeden dzień Jedna sytuacja, teraz ciężka praca Tyle zmian dokoła, rzeczy dziecka walnie Zanim się uporam, po prostu Jest fatalnie, czas zmian Więc oleje rutynę, raz dwa porzuć monotonię musisz iść do przodu, inaczej Zatoniesz, trzeba się rozwijać, szukać Czegoś nowego, można szczęście mijać I tak nie dojdziesz do tego, kierując się Rutyną, da się pojawia Tam, ty w schemacie, już się... Nie zastanawiasz, działasz tak na pamięć Robisz co dzień to samo, a więc pora Coś tu zmienić, wybudząc Cię rano Nie przeklinać życia, że do dupy I w ogóle, trzeba się nim cieszyć Dobry wybór, gratuluję pamiętaj, to hasło, że zmiany są konieczne Jakie by nie były, trzeba liczyć Że na lepsze, bo weź wyobraź sobie Każdy dzień jest taki sam Tracisz kreatywność, przecież chyba dobrze znasz Brak zastanowienia, umysł Czeka na pomysły, jednak nie podjąłeś działań Zmiany same przyszły Zmiany same przyszły To są zmiany, nowy dzień, nowa droga, nowe plany Rany nie jest po staremu, z tym jestem obeznany Całe życie do góry nogami poprzewracał, jeden dzień, jedna sytuacja, nic nie powraca. to. to Nowy dzień, nowa droga, nowe plany Nic nie jest po staremu, z tym jestem obeznany Całe życie do góry nogami Poprzewracam jeden dzień, jedna sytuacja Teraz nic nie po to toczy się do przodu, ciągłe zmiany przed nami Obrazy przed oczami giną jak zanikający punkt dali Naprawdę wszystko jest tak nieswałe jak zabawka origami To pytanie, a gdzie odpowiedź? Optymizm zawitał na dobre w mojej głowie chyba Aby przed nagłymi zmianami uciec jak najdalej się da Czy znasz kida, bo ja nie, a tego PHS się, będzie spoko, bo trzeba iść do przodu, podążać własną ścieżką. W żadnym razie nie chcę nazwać tego ucieczką, tylko naturalną swoją drogą, z duchem postępu brutalnego świata, gdzie na każdym rogu każdego dnia spotykasz kata. Wtedy myślisz sobie, że straciłeś kolejnego brata. Niestety rzeczywistość nie zawsze jest sielanką. Wytrwaj, nie zachowuj się jak kanc z mydlaną bańką. Zmiany, nowy dzień, nowa droga, nowe plany. jest jestem Całe życie do góry nogami, bo przewracam jeden dzień, jedna sytuacja, nic nie powraca. To są zmiany, nowy dzień, nowa droga, nowe plany. Nic nie jest po staremu, z tym jestem obeznany. Całe życie do góry nogami, bo przewracam jeden dzień, jedna sytuacja, i nic nie powraca. 1982, 4 lipiec, urodzony przy akompaniamencie skrzypiec i gdy minęło, 15 miesięcy Zaczynałem Poznawać świat dziecięcy Minęło trochę czasu Pierwsze obowiązki Marsz do szkoły W mundurku wąskim Buziak I synku ruszaj po magistra A ja zamiast książek Chowałem piłkę do tornistra I bez przerwy na słuchawka skór kurwojtas i zajka Moim marzeniem było rapować do Majka Ale powoli Kończyła się bajka, a zaczynała z problemami walka A to co zaczęło dziać się następnie Zmieniało wszystko w ekspresowym tempie Kolejna zmiana z podstawówki do liceum który miałem zdobyć maturę jako trofeum I przez te cztery lata nie miałem powodów do dumy Większych niż to, że zacząłem nagrywać albumy A rówieśnicy pozjadali wszystkie rozumy I hip-hop zaczął przyciągać tłumy I czy wszystko musi się zmienić, by człowiek mógł docenić? To to stracił? Chyba jesteśmy tak nauczeni A te ostatnie zmiany już mnie przerosły A jeszcze przede mną najważniejsza Stać się dorosłym